Rok temu siedziałem sobie wygodnie na plaży nad polskim morzem i czytałem sobie pewien pocieszny komiks Louis na plaży. Myślałem, że w tym roku także pojadę nad morze i będę mógł przeczytać sobie Louisa na plaży, Gaya de Lisle jeszcze raz. Myślałem, że przeczytam jeszcze raz najlepszą książkę Stephena Kinga, Colorado Kid, która też w dużej części dzieje się na plaży. Ale niestety nie pojechałem nad morze, więc mogę jedynie otworzyć ten album i przeczytać, a właściwie obejrzeć go jeszcze raz, bo nie ma tutaj żadnych dialogów. Kim jest Guy Lisle? Wydawca informuje z tyłu książeczki. Louis na plaży to najnowszy album Delisle autora Fenianu i kronik birmańskich. Tamte komiksy były dziennikami z podróży. Teraz, obserwując swojego małego synka, Delisle stworzył porywającą historię, w której rzeczywistość miesza się z fantazją. Nie czytałem jeszcze tych komiksów, aczkolwiek kroniki birmańskie kuszą mnie swoją zawartością, jednak troszkę odstraszają ceną, jak to komiksy wydawane w Polsce. W Luisie na plaży widać kreskę tego rysownika. Postacie są takie jakby nie mieściły się w sobie, jakby implodowały do wewnątrz. Główny bohater, mały chłopaczek. Wygląda jakby połknął banana i banan zaklinował mu się w jednym i w drugim policzku i bynajmniej nie śmieszy to naszego głównego bohatera. Jedynym jego marzeniem jest wyjść na plażę wstaje o 7.30 i budzi swojego tatę, który no, na plaży wyjść nie chce ale musi wyjść na plażę no bo jak się pojechało nad to morze no to trzeba siedzieć na plaży trzeba się opalać, trzeba się pocić dusić w tym ukropie i Luis na plaży który w całości dzieje się na plaży jest jedną z najlepszych rzeczy jaka może was spotkać na plaży no ale zaraz, zaraz jeszcze przepraszam, no gdzie jest wirtualne morze? O, proszę, od razu lepiej. Taki luźny, dowcipny komiks na pewno nie zawiedzie tych, którzy mają ochotę na wejście w świat dziecka. Na spojrzenie na zwykłe plażowe zabawy poprzez pryzmat dziecka. I rysownik już chce nam to zakomunikować w doborze kadrów. Na jednej stronie wielkości A4 mamy raz, dwa, trzy, pięć na cztery malutkie krateczki, w których toczy się akcja. Początkowo może to wydawać się zbyt, zbyt drobiazgowe ujęcie, bo na przykład na jednej kartce główny bohater siedzi ze swoją maskotką osiołkiem. Główny bohater na drugiej kratce schyla się, żeby zejść z łóżka. Na trzeciej kratce widzimy, jak zeskakuje z łóżka. Na czwartej kratce jest już na dole i patrzy przez okno. Tak więc początkowo może się wydawać, że jest to zbyt rozrzedzone, że nie ma odpowiedniej ilości treści, która by mogła wypełnić nam kadry. No jednak po pewnym czasie, kiedy wchodzi coraz więcej akcji, zaczynamy rozumieć, że właśnie... Jest to kolejny element, który pokazuje nam świat z pozycji dziecka, takiego właśnie zauroczonego zabawą, takiego chcącego jak najwięcej wziąć z tej wycieczki na plażę, no wręcz mającego ADHD i próbującego wyjść na tą plażę, opalić się, zjeść wszystkie lody, zrobić zamek piaskowy, pograć w piłkę, no, no wszystko. Wszystko, co można robić na plaży. Co jakiś czas, kiedy guide list, chce podkreślić ważkość danej sceny, to rozszerza kadr na przykład w świetnej scenie, w której chłopaczek chce wrócić na koc i nagle cztery kadry zamieniają się w jeden długi kadr z panoramą plaży, na której no, ani my, ani widz, ani czytelnik, ani nasz chłopaczek nie jest w stanie wypatrzyć ojca. Album jest kolorowy, oczywiście no, przeważają tutaj kolory żółte, ale też niebieskie, ponieważ morze które jest nieodłącznym towarzyszem plaży tutaj też ma swoją rolę a nawet głębiny, bowiem wraz z wielką, gigantyczną rybą chłopaczek nurkuje, no ale skoro nurkuje i w tych głębinach zostaje przez no, kilka dobrych stron, to warto troszkę powiedzieć o samej, o samej historii, która Troszkę podąża właśnie w takie fantastyczne rejony, to znaczy już na pierwszej stronie widzimy, że chłopaczek ma swoją maskotkę, podobnie jak Calvin ma hopsa, tutaj osiołek uaktywnia się w pewnych momentach. Zwykle ratuje naszego bohatera z opresji, a to kiedy zostaje gdzieś w głębinach przygnieciony jakimś workiem, czy w scenie, w której porywa go wielka fala. Opowieść ta jest opowieścią o chłopaku, który w poszukiwaniu zabawy na plaży spotyka różne przygody jeżeli w ogóle można nazwać przygodą, na przykład spotkanie z grubasem, który pożera ciągle lody, wykupując ostatnie gałki naszemu bohaterowi, jeżeli próba lepienia babek z piasku może zostać nazwana przygodą. No jednak taka zwykła czynność może przemienić się za pomocą wielkiej fali, no w coś, w coś strasznego. Z jednej strony twórca trzyma się tutaj realizmu, ale od czasu do czasu w w kluczowych momentach wdziera się ta fantazja, która jest oczywiście, no możemy sobie to interpretować wytworem wyobraźni naszego bohatera, ale też z drugiej strony no, gdyby nie ta naturalna pomoc, no to przecież nasz chłopaczek by mógł pod wodą po prostu się udusić, utopić. Oczywiście musi tutaj też być wątek miłosnej, no, czy może pseudo miłosnej przygody, pięknej dziewczyny w odpowiednim wieku, oczywiście, którą spotykamy na plaży. Nawet jest spotkanie morskiego potwora, aczkolwiek no, nie do końca, bo ciekawym pomysłem jest właśnie igranie twórcy z tą konwencją. Nie wiemy, czy już wchodzi ten fantastyczny element, czy ten potwór, który w w pierwszym kadrze wydaje się być, no, jakimś dinozaurem. W drugim kadrze nasz bohater jest przerażony, a w trzecim kadrze okazuje się, że jest to dmuchany dinozaur, na którym pływa sobie gorubas z kolejną porcją lodów. Oczywiście nie muszę chyba mówić, że jest tutaj sporo humoru, aczkolwiek takiego bardzo delikatnego. Przykładowo. Sprzedawcy lodów brakuje lodów, no oczywiście jest to logiczne, ale z pomocą przychodzi grubas z obślizgłym, spływającym, kipiącym, pomarańczowym lodem i częstuje naszego bohatera. Patrzę właśnie na ten kadr, w którym odmawia nasz bohater i powiem wam, że wygląda na nim jakby miał aż dwa banany w swoich ustach, odmawiając tego loda. Następnie zaczyna burczyć mu w brzuchu. Tak mu burczy w brzuchu, że aż taki frędzel widzimy namalowany na, na połowę kadru. No to nasz chłopaczek wraca pod parasolkę, wyjmuje z przenośnej lodówki wielką francuską bagietę. Domyślamy się, że może już taką bagietę właśnie już chomikuje w tych ustach, ale nie. Wielka, sucha, francuska bagieta jest pożerana aż przez 11 kadrów. Więc możecie sobie wyobrazić, jaką katorgą dla takiego małego dziecka, który pragnie soczystych zimnych lodów, jest jedzenie takiej suchej buły na plaży. Mamy tutaj cudowne zakończenie z taką sceną, gdzie główny bohater spotyka jakiegoś pana, no mistrza w lepieniu zamków. Ten zamek wygląda po prostu jak z filmu Petera Jacksona niewinne istoty, gdzie bohaterki dostają się do tego zamku i wręcz spotykają postacie, które są w zamku wyrzeźbione i tutaj główny bohater wchodzi do zamku, w którym postacie są wyrzeźbione z piasku i wręcz oczekują naszego bohatera. Widząc te, te postacie, no nieruchome przecież, widząc naszego bohatera składają mu hołd i zastanawiamy się, czy one żyją czy nie ruszają się, czy to forma komiksowa ogranicza ich ruch czy czasem to my interpretujemy że one po prostu stoją i są wybudowane w piasku przez tego mistrza piaskowych budowli ale to jeszcze nic, bo właściwie koniec tej, te, tego komiksu jest spuentowany pęknięciem Bańki mydlanej, która właściwie jest takim symbolem no, jakichś marzeń, wspomnień. No i przede wszystkim tej takiej ulotnej przygody, takiej wakacyjnej wyprawki na plażę, którą opuszczamy i wracamy do punktu wyjścia z powrotem do ciemnego łóżka. Ale jeżeli zapomnieliśmy o kremie do opalania, no to mogą być tego... Zgubne skutki, oj tak, oj tak Tak więc jeżeli w te wakacje wybieracie się jeszcze nad morze, bądź planujecie zrobić to za rok, to już teraz warto wydać 27 zł i jeżeli jeszcze znajdziecie gdzieś ten album, zakupić to, bo naprawdę warto, po prostu warto zrobić to na plaży. Jest to najbardziej odpowiednie miejsce, gdzie tę niezobowiązującą historię można poznać, nawet nie historię, ale historyjkę. I przeżyć ją należycie. Bo chyba będąc na wakacyjnym urlopie na plaży, nikt chyba nie wymaga powagi Dostojewskiego czy powagi Stevena Kinga. No, chyba, że ktoś wymaga powagi Stevena Kinga, to myślę, że zanim wybierze się na mroczną plażę, na której leży trup, to warto wybrać się na plażę z Louisem. Co też, mam nadzieję, za rok uczynię. Tak więc trzymajcie się i życzę wam słonecznych dni.